Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział jedenasty. I stało się, gdy Jezus przestał rozkazywać dwunastu uczniom swoim, poszedł z onąd, aby uczył i kazał w miastach ich. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o uczynkach chrystusowych, posławszy dwóch z uczniów swoich, rzekł mu, Tyżeś jest on, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy. A odpowiadając, Jezus rzekł im. Szedłszy, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi słyszą, umarli z martwych wstają. I ubogim Ewangelia opowiadana bywa. A błogosławiony jest, który się nie zgorszy ze mnie. A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do ludu o Janie. Coście wyszli na puszczę widzieć? I zalit trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? I zali człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są. Ale coście wyszli widzieć? I zali proroka? Zaiste powiadam wam i więcej niż proroka. Boć ten jest, o którym napisano, oto ja posyłam anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoje przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą większy nad Jana Chrzciciela, ale który jest najmniejszym w Królestwie niebieskim, większy jest niżeli on. A ode dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie Gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je. Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali. A jeśli to chcecie przyjąć, on ci jest Eliasz, który miał przyjść. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Ale komuż przypodobam ten naród? Podobny jest dziadkom, które siedzą na rynkach i wołają na towarzysze swoje. I mówią, grałyśmy wam na piszczałce, a nie tańcowałyście. Śpiewałyśmy pieśni żałobne, a nie płakałyście. Albowiem przyszedł Jan, ani jedząc, ani pijąc, a mówią, iż diabelstwo ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówią, oto człowiek obżerca i pijanica wina. Przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich. Wtedy począł przymawiać miastom, w których się najwięcej działo cudów jego, że nie pokutowały, mówiąc Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie te cuda stały, które się w was stały, dawno by były w worze i w popiele pokutowały. Wszakże powiadam wam, Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądny, niżeli wam. A ty, Kapernaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz. Bo gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. Nawet powiadam wam, iż lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny, niżeli tobie. W on czas odpowiadając, Jezus rzekł Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn. A komu by chciał syn objawić? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje nasie, a uczcie się ode mnie ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemie moje lekkie jest.